Rozdział drugi. Król Beniamin przemawia do swego ludu. Za swego panowania sprawiedliwie karał za niegodziwość i nauczał swych poddanych, aby przestrzegali przykazań Pana. Nakłania ich, aby służyli Bogu, służąc swym bliźnim. Ludzie, którzy powstają przeciwko Bogu, będą cierpieli mękę niczym niegasnący ogień. Gdy Mosjasz obwieścił w całym kraju, jak mu ojciec nakazał, ludzie gromadzili się po całym kraju, aby pójść do świątyni i usłyszeć słowa, które król Beniamin miał im powiedzieć. I była ich wielka rzesza, tak wielka, że ich nie zliczono, gdyż rozmnożyli się bardzo i stali się silni w kraju. I zebrali z sobą pierworodne zwierzęta ze swych stad, aby złożyć ofiary i całopalenia według prawa Mojżesza. A także aby złożyć ofiary dziękczynne Panu, swemu Bogu, który wywiódł ich z Jerozolimy, wybawił z rąk wrogów, wyznaczył im sprawiedliwych mężów na nauczycieli i dał im sprawiedliwego króla, który przywrócił pokój w kraju zarachemla i nauczał ich, aby przestrzegali przykazań Boga, by mogli się radować i by napełniała ich miłość do Boga i do wszystkich ludzi. I stało się, że gdy przybyli do świątyni, rozbili wokół niej swe namioty: każdy mężczyzna ze swoją rodziną składającą się z żony, synów i córek, ich synów ich córek, od najstarszego do najmłodszego, a każda rodzina oddzielnie. Rozbili swe namioty wokół świątyni, a wejście do każdego namiotu zwrócone było do świątyni, aby pozostając w namiotach, mogli słyszeć słowa, które król Beniamin miał im powiedzieć. Albowiem byli tak liczni, że król Beniamin nie mógł nauczać wszystkich w murach świątyni, dlatego nakazał zbudować wieże, aby jego lud usłyszał słowa, które im powie. Mimo to, gdy zaczął przemawiać z wieży do swego ludu, nie wszyscy mogli usłyszeć jego słowa, gdyż była ich tak wielka rzesza. Nakazał więc, aby słowa, które powiedział, zostały spisane i posłał je do tych, którzy byli poza zasięgiem Jego głosu, aby oni także mogli otrzymać Jego słowa. Oto słowa, które powiedział i nakazał spisać. Moi bracia, wszyscy, którzy zebraliście się, aby posłuchać tego, co Wam dzisiaj powiem, oto nie rozkazałem, byście przybyli tutaj i zabawiali się słowami, które Wam powiem, lecz abyście mnie słuchali i otworzyli uszy, aby słyszeć Wasze serca, abyście mogli pojąć, i wasze umysły Aby tajemnice Boga Mogły być wam wyjawione Nie rozkazałem wam Przybyć tutaj dla wywołania W was trwogi, czy też Abyście myśleli, że jestem Czymś więcej niż śmiertelnym człowiekiem Oto jestem jakby Podlegam wszelkim chorobom I słabościom ducha Jednak zostałem wybrany przez ten lud I wyświęcony przez mego ojca A Pan Bóg Zezwolił, abym panował i królował temu ludowi. Utrzymał mnie przy życiu i zachował mnie swą niezrównaną mocą, abym służył wam całym sercem, duszą i ze wszystkich sił, które mi Pan dał. Oto Pan pozwolił mi, by życie moje upłynęło na służbie dla was aż do dzisiaj i nie chciałem waszego złota, ani srebra, ani żadnych bogactw ani też nie pozwoliłem, aby wtrącano Was do lochów lub czyniono niewolnikami, abyście mordowali, rabowali, kradli, popełniali nierząd, czy też jakąkolwiek niegodziwość, a nauczałem Was przestrzegać przykazań Pana we wszystkim, co Wam nakazał. I nawet ja sam żyłem z pracy własnych rąk, aby Wam służyć, abyście nie byli obciążeni podatkami i nie narzucono Wam czegoś ciężkiego do zniesienia i o wszystkim, co wam mówię, sami możecie dzisiaj zaświadczyć. Jednakże, moi bracia, nie czyniłem tego, aby się przechwalać, ani nie mówię o tym, aby was oskarżać, lecz byście wiedzieli, że mogę dzisiaj z czystym sumieniem odpowiadać przed Bogiem. Oto powiedziałem wam, że spędziłem życie na służbie dla was i nie przechwalam się tym, gdyż czyniąc to służyłem Bogu, i mówię wam to, abyście nabywali mądrości, abyście wiedzieli, że gdy służycie bliźnim, służycie swemu Bogu. Oto nazywacie mnie swym królem jeśli ja, którego nazywacie swym królem, trudzę się, aby wam służyć, czyż nie powinniście trudzić się, aby służyć sobie nawzajem? Ponadto jeśli ja, którego nazywacie swym królem, spędziłem swe życie służąc wam, a czyniąc to służyłem Bogu i zasługuję na jakiekolwiek podziękowanie od Was, jak bardzo winniście dziękować Waszemu Królowi Niebios. Mówię Wam, bracia, że jeśli dziękowalibyście i oddawali chwałę z całej duszy temu Bogu, który Was stworzył, utrzymywał przy życiu, zachował i sprawił, że się radujecie i możecie żyć w pokoju jeden z drugim, Oto mówię wam, że jeśli służylibyście od samego początku Bogu, który was stworzył i zachowuje was z dnia na dzień, użyczając wam oddechu, abyście mogli żyć, poruszać się i postępować według własnej woli, wspierając was przez cały czas. Oto jeśli służylibyście Mu całą swą duszą, to i tak będziecie sługami, nieprzynoszącymi Mu korzyści. Oto wymaga od was tylko... Przestrzegania Jego przykazań I obiecał wam, że jeśli Będziecie przestrzegać Jego przykazań Będzie wam szczęściu na tej ziemi Nigdy nie zmienia on tego, co powiedział Jeśli więc przestrzegacie Jego przykazań Błogosławi wam i szczęści. Po pierwsze stworzył was I dał wam życie Za które macie wobec Niego dług wdzięczności a po drugie, wymaga, abyście postępowali jak wam nakazał. I jeśli tak czynicie, bezzwłocznie was za to błogosławi, a więc wynagradza. I nadal macie wobec niego dług. I będzie tak na wieki wieków. Czym więc możecie się przechwalać? A teraz pytam, czy możecie coś na to powiedzieć? Odpowiem wam, nie. Nie możecie nawet powiedzieć, że jesteście prochem ziemi, jakkolwiek zostaliście stworzeni z prochu ziemi, gdyż należy on do tego, który was stworzył. I nawet ja, którego nazywacie swym królem, nie jestem od was lepszy, gdyż ja także jestem z prochu. I widzicie, że jestem stary i bliski oddania tego śmiertelnego ciała Matce Ziemi. Dlatego jak wam powiedziałem, że służyłem wam, z czystym sumieniem krocząc przed Bogiem. Zarządziłem teraz, abyście się zebrali, Abym był bez winy i aby wasza krew nie spadła na mnie, Gdy stanę przed Bogiem i będę sądzony według tego, Co mi względem was przykazał. Zarządziłem, żebyście się zebrali, Abym mógł oczyścić moje szaty z waszej krwi, Zanim zejdę do grobu, Abym mógł odejść w pokoju, A mój nieśmiertelny duch, mógł wstąpić w poczet chórów niebiańskich wielbiących sprawiedliwego Boga. Co więcej, zarządziłem, żebyście się zebrali, by wam ogłosić, że nie mogę być dłużej waszym nauczycielem ani królem. Albowiem nawet teraz całe moje ciało drży niezmiernie, gdy staram się do was przemawiać. Jednak Pan Bóg mnie wspiera. Dozwolił mi, bym do was przemówił, i nakazał mi, abym wam dzisiaj ogłosił, że mój syn Mosjasz jest wam teraz królem i panującym. A teraz moi bracia, pragnę, abyście postępowali jak dotychczas. Tak jak przestrzegaliście przykazań, które ja wam dałem, a także mój ojciec i pan wam szczęścił i zachował was, że nie wpadliście w ręce swych wrogów. Tak samo... Jeśli będziecie przestrzegać przykazań danych wam przez mojego Syna, które są przykazaniami Boga, Pan będzie wam szczęściu na tej ziemi, a wasi wrogowie nie zapanują nad wami. Moi bracia, strzeżcie się, aby nie powstały pośród was właśnie, abyście się nie skłonili ku posłuszeństwu złemu duchowi, o którym mówił mój ojciec Mosjesz. Albowiem niedola jest przepowiedziana temu, kto skłania się ku posłuszeństwu temu duchowi. Oto jeśli skłoni się on ku posłuszeństwu temu duchowi, pozostaje w swych grzechach i umiera w nich, ściąga wyrok potępienia na swą duszę, gdyż z rozeznaniem, przestępując prawo Boga, otrzyma w zapłatę wieczną karę. I mówię Wam, że z wyjątkiem Waszych małych dzieci wszyscy zostaliście o tym pouczeni i wiecie, że macie wieczny dług wdzięczności wobec Waszego Ojca w niebie za wszystko, co macie, i czym jesteście. Uczono was też o kronikach zawierających proroctwa wypowiedziane przez świętych proroków do czasu, gdy nasz ojciec Lechni opuścił Jerozolinę, a także zawierających wszystko, co zostało powiedziane przez naszych ojców aż do czasów obecnych. Oni również mówili, co nakazał im Pan. Jest to więc sprawiedliwe i prawdziwe. A teraz mówię wam, Moi bracia, że jeśli po tym, jak poznaliście te proroctwa i uczono was tego wszystkiego, zgrzeszycie i będziecie postępować wbrew temu, co zostało wam powiedziane i odseparujecie się od Ducha Pana, że nie będzie miał w was miejsca, aby prowadzić was ścieżkami mądrości, aby Pan mógł wam szczęścić, błogosławić was i zachować, mówię wam, że kto tak czyni, powstaje otwarcie przeciwko Bogu pragnie słuchać złego ducha i staje się wrogiem wszelkiej prawości, a Pan nie ma w nim miejsca, gdyż nie przebywa on w zbezczeszczonych świątyniach. Jeśli więc taki człowiek nie nawróci się, lecz pozostanie i umrze, będąc wrogiem Boga, wymagania boskiej sprawiedliwości obudzą jego nieśmiertelną duszę, do silnego poczucia własnej winy powodując, że będzie wzdragał się przed obecnością w obliczu Pana a serce jego będzie przepełnione poczuciem winy, bólem i męką niczym ogniem, który nie gaśnie i którego płomienie wznoszą się na wieki a teraz mówię wam, że łaska nie może rościć sobie prawa wobec takiego człowieka dlatego jego ostatecznym przeznaczeniem jest cierpienie niekończącej się męki. Proszę Was, wszystkich, którzy rozumiecie moje słowa, bo mówię wyraźnie, abyście mogli zrozumieć. Oto proszę Was, starych, młodych, a także małe dzieci, abyście się przebudzili i pamiętali straszne położenie tych, którzy poparli w grzech. Co więcej, pragnę, abyście rozważyli błogosławieństwa i szczęście tych, którzy przestrzegają przekazań Boga, gdyż Bóg ich błogosławi we wszystkim, zarówno w sprawach doczesnych, jak i duchowych. Jeśli pozostaną wierni do końca, wstąpią do nieba, aby tam przebywać z Bogiem w stanie wiecznego szczęścia. Pamiętajcie, że jest to prawda, albowiem Pan to powiedział.